Włościanin rosyjski, który ziemi ma mało, a przy swej niskiej kulturze potrzebuje jej bardzo wiele, tylko ziemią może być kupiony. Opozycja rosyjska nie zawahała się mu tę ziemię obiecać. Wypracowała radykalny program wywłaszczenia przymusowego większej posiadłości i z chwilą zwołania dumy Walka rządu ze stronnictwem konstytucyjnym przeniosła się na grunt kwestii agrarnej. Włościanie wybrali bądź przeciwników rządu, bądź sami się zjawili w dumie, dla pilnowania, żeby ziemia podzielona była między nich jak najprędzej. Rząd, który w tych warunkach nie mógł wytrzymać licytacji o duszę ludu, do której zresztą już trafiły wpływy rewolucyjne, znalazł się wobec dumy w całości niemal złożonej z jego przeciwników. Sprawa się ważyła między ustąpieniem rządu, a rozwiązaniem dumy. Wreszcie zdecydowano się dumę rozwiązać i zrobić to na gruncie kwestii agrarnej. Rząd wiedział, że to zraża do niego włościan. Ale już wtedy czuł, że posiadacze ziemi, zastraszeni projektem wywłaszczania, zaczynają się odnosić z nieufnością do kadetów. Rozwiązanie pierwszej dumy było momentem przełomowym. Nadzieje kierowników izby, którzy wzywali z wyborga lud do poparcia ich w walce z rządem, zostały zawiedzione. Kraj zachował się wobec tego faktu spokojnie. Biurokracja spostrzega, że konstytucyjna opozycja jest słabsza niż się zdawało i przechodzi względem niej do ofensywy. Wytoczywszy proces autorom odezwy wyborskiej, pozbawiwszy ich przez to prawa biernego wyboru, a następnie wprowadziwszy w życie zasadę legalizacji stronnictw politycznych i odmawiając jej kadetom używa ona wszelkich wysiłków, by przy wyborach do drugiej dumy jak najbardziej ich osłabić. Udaje się to w pewnej mierze. Opozycja konstytucyjna wychodzi z wyborów mniej liczna, a co ważniejsza pozbawiona wielu zdolnych kierowników. Główny zaś zysk z tego odnoszą żywioły radykalne i rewolucyjne, które zajmują około połowy miejsc w tej izbie. Druga duma z przewagą żywiołów radykalnych i rewolucyjnych nad konstytucyjną opozycją, mało zawierająca żywiołów oświeconych i dorosłych do działalności ustawodawczej, więcej jeszcze od pierwszej zalana przez Włościan, którzy przyszli do niej prawie wyłącznie po ziemię, jeszcze mniej niż pierwsza, ma danych do odegrania roli reformatorki państwa, do wymagającej szerszego poglądu politycznego i dużego umiarkowania pracy ustawodawczej. Nadto wobec niej stoi już rząd, czujący swą przewagę, niezastraszony, ale wyzywający, podkreślający wyższość biurokracji nad niezdolnym do pracy przedstawicielstwem narodowym, z energicznym stoły pinem na czele, który, tępiąc surowymi represjami ruch rewolucyjny, zdobywa sobie pozycję zbawcy Rosji. Rząd ten, jakkolwiek mówi nieustannie o potrzebie reform, o potrzebie kontroli publicznej nad rządem, i o chęci utrzymania przedstawicielstwa narodowego wymaga już od dumy, żeby się do niego przystosowała, jeżeli chce istnieć. Losy takiej izby i z takim naprzeciw siebie rządem od jej narodzin były rozstrzygnięte. Od chwili jej zwołania wisi nad nią miecz Damoklesa, groźba rozwiązania którego umiarkowańsze jej żywioły starają się uniknąć, szukając kompromisu z rządem, chociażby na skromnych warunkach. Czują one, że tylko na gruncie takiego kompromisu byt przedstawicielstwa narodowego da się ocalić. Rząd wszakże do kompromisu nie jest skłonny. Żąda od większości dumy bezwzględnego poddania się, a gdy go nie osiąga, wynajduje pretekst do jej rozwiązania. Tym razem czuje się on dość silnym, żeby zmienić ustawę wyborczą w sposób, który da trzecią dumę, zupełnie posłuszną. Nie wprowadza on przy tej zmianie nowej zasady, jak przewidywano, zasady konserwatywnej. Nie daje wyraźnego przywileju większej własności ziemskiej, który mógłby wyjść na jego niekorzyść, zwłaszcza na rozległym obszarze krajów zabranych, gdzie wśród posiadaczy rolnych większość mają Polacy, ale tworzy ustawę niejednolitą, pozbawioną wszelkiej zasady ogólnej, dowolnie rozdzielającą w różnych okręgach głosy między Włościan i inne żywioły, posiłkującą się stosownie do potrzeby najróżnorodniejszymi zasadami, wreszcie otwierająca pole dla samowoli administracyjnej, Jedyną myślą przewodnią tej ustawy jest osiągnięcie przedstawicielstwa Godzącego się na system biurokratyczny i posłusznego rządowi Po wyborach przeprowadzonych przy silnym nacisku władz administracyjnych Zbiera się trzecia duma W której już konstytucyjna opozycja wraz z żywiołami radykalnymi i Polakami stanowi mniej niż trzecią część całego jej składu. Rząd zaś staje przed nią jako triumfator. O zachowaniu się tej izby decydują październikowcy. Najliczniejsze w niej stronnictwo, którego programem jest wcielenie w ustawy zasad manifestu 30 października w taki wszakże sposób, żeby nie poderwały one w korzeniu rządów centralistyczno-biurokratycznych, ale je odnowiły i wzmocniły. Cel to bodaj iluzoryczny, bo jakieśmy już wyżej zaznaczyli, wszelkie instytucje obywatelskie w Rosji muszą się stać terenem ostrej walki z biurokracją, z której ostatnia znajduje jedyne wyjście przez ukrócenie swobód. Rząd w tym kierunku idzie, a żywiołom wpływowym w najwyższych sferach wydaje się on już dzisiaj zbyt liberalnym i być może będzie musiał ustąpić jeszcze bardziej reakcyjnemu. Na przedstawicielstwo narodowe z atrybucjami ustawodawczymi, powołane do życia przez manifest 17 października, wyrok bodaj jest już napisany. Żywioły które wypowiedziały rządowi biurokratycznemu zdecydowaną walkę, które w niedawnej dobie ostrej fazy kryzysu wewnętrznego usiłowały go obalić, dziś można uważać za zwyciężone. Ruch rewolucyjny, który się dał czuć tak silnie i w tak różnych przejawach zamachy terrorystyczne, demonstracje, powstanie w Moskwie, Bunty we flocie i w armii, strajki powszechne, a w szczególności kolejowe, rozruchy agrarne i tym podobne. Który walczył z rządem najdotkliwszymi dla niego środkami, ale jednocześnie swymi nieumiarkowanymi żądaniami przeszkadzał realnej reformie konstytucyjnej. W końcu zaś, terroryzując społeczeństwo, pchnął część jego w objęcia rządu. Dziś można uważać za zgnieciony. Kierownicy jego przeważnie bądź zawiśli na szubienicach, bądź siedzą w więzieniach i kopalniach syberyjskich, bądź zbiegli za granicę. Nie znikł on zupełnie, jak tego dowodzą liczne fakty, ale potrzeba mu niemało czasu, zanim się będzie mógł zorganizować na nowo w tak wielkich, jak niedawne, rozmiarach. Opozycja konstytucyjna, znajdująca swój główny wyraz w stronnictwie konstytucyjno-demokratycznym, kadeci, później nazywającym się stronnictwem wolności ludu, nie zeszła i nie zejdzie w niezawodnie z pola, ale na długi czas może będzie musiała pożegnać się z myślą o zwycięstwie nad biurokracją. Straciła ona to dominujące stanowisko, które zajmowała, stojąc na czele społeczeństwa w walce z rządem. Przegrała kampanię z biurokracją o władzę nad Rosją. Niezawodnie dlatego, że do wygrania jej nie było warunków historycznych. Realne przyczyny tej przegranej leżą przede wszystkim w tym, że sama ona w swym składzie nie była dość jednolitą nie miała ustalonej granicy swych dążeń i dość silnego hamulca w teoretyzującym radykalizmie. Ten jej charakter oraz fakt, że nie miała ona oparcia silnego w masach politycznie niedojrzałych i niezrównoważonych, był przyczyną, że nie umiała odgraniczyć się wyraźnie od żywiołów skrajnie rewolucyjnych z ich utopijnymi pogromami i ze skłonnością do Bezplanowej anarchii. Odepchnęła ona od siebie i zbliżyła do rządu szerokie koła swym radykalnym programem agrarnym, na którego przyjęcie złożyło się doktrynerstwo socjalne i potrzeba użycia fortelu w walce z rządem o wpływy na włościan.